Grove Village. Uwaga łowcy okazji. Dwusypialniowy townhouse. Nowa kuchnia i łazienka. Salon z kominkiem. Teraz z widokiem na pole golfowe. Garaż. Dobry dystrykt szkolny. Nabywcą ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 5300 wkładu własnego. Nie czekaj. Dzwoń po szczegóły już teraz. 847 647 4000. 847 647 Lub w internecie posiadłość.com. Z miłości do nieruchomości z rynku nieruchomości. Znaczny wzrost cen domów w marcu. Zgodnie z najnowszym krajowym indeksem cen nieruchomości S&P case Schiller, ceny domów wzrosły w marcu więcej niż przewidywano. Dave Blitzer powiedział stacji CNBC, że ceny domów wzrosły w tym właśnie miesiącu o 5,4% w ujęciu rok do roku. Największy wzrost odnotowano w San Francisco, Seattle i w Portland. Spadek sprzedaży za gotówkę w 2015 roku. Jak wynika z nowych danych CoreLogic, sprzedaże domów za gotówkę stanowiły w 2015 roku mniejszy udział transakcji niż miało to miejsce w jakimkolwiek innym roku od 2008. W styczniu 2011 roku sprzedaże gotówkowe stanowiły prawie połowę wszystkich sprzedaży domów, a od tego czasu ich liczba zaczęła stopniowo spadać, osiągając w 2015 roku 1 trzecią wszystkich sprzedaży nieruchomości. Ponadto CoreLagic przewiduje, że do połowy przyszłego roku zakupy gotówkowe spadną do 25%. Zdaniem gazety The Fiscal Times jest to dobra wiadomość, to znak, że rynki nieruchomości najprawdopodobniej powracają do równowagi banki gotowe do zmian w liniach kredytowych. Od pewnego czasu można zauważyć powrót linii kredytowych pod zastaw domu. The Wall Street Journal donosi, że dzięki szerszemu dostępowi do rynku kredytów hipotecznych oraz mniejszej liczbie wniosków o refinansowanie, banki ulepszyły swoje linie kredytowe pod zastaw domu, kierując swoją ofertę do właścicieli, których nieruchomości są w wielu przypadkach warte znacznie więcej niż jeszcze kilka lat temu. Według gazety w ubiegłym roku właściciele domów uzyskali kredyty na łączną kwotę ponad 156 miliardów dolarów, co stanowi najwyższą kwotę od 2007 roku. Nie truć się, nie zamierzam sprzedać. Chociaż w większości lokalizacji mamy do czynienia z rynkiem sprzedaży, to nie znaczy, że każdy chce sprzedać. Jeffrey Adams mieszka w swojej kamienicy na Brooklinie od 40 lat i chce tam zostać. Jednak według DNAinfo.com Adam jest już tak zmęczony otrzymywaniem niezliczonej liczby niechcianych ofert, które dostaje każdego tygodnia pocztą elektroniczną, telefonicznie oraz od obcych osób pukających do jego drzwi, że w końcu postawił znak przed swoim domem, na którym jest napisane NOT FOR SALE. Uwaga! Zapraszamy na tak zwany open house, czyli dom otwarty. W Morton Grove dzisiaj, w niedzielę, od godziny pierwszej do czwartej po południu. Duży murowany, sypialniowy dom parterowy z pełnym wykończonym basementem i przyłączonym garażem na dwa samochody. Podajemy adres 7663 Greenwood Street. Proszę nie mylić z ulicą Greenwood Avenue. To jest Greenwood Street, 7663 Greenwood Street w Morton Grove. Szczegółowe informacje dostępne są w internecie pod adresem posiadłość.com lub pod numerem telefonu 847-647-4000. 847-647-4000. Zapraszamy! Radio 1030 AM nabiera nowej mocy. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 1300 AM Poczuj wiosnę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 zobowiązuje. Szamburg dwusypialniowy Coach House. Kuchnia i dwie łazienki po kapitalnym remoncie. Salon z kominkiem. Pieszy dystans do centrum handlowego Woodfield. Nabywcom ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 6 tysięcy wkładu własnego. Nie czekaj, dzwoń po szczegóły już teraz. 847-647-4000 847-647-4000 lub w internecie posiadłość.com Z miłości do nieruchomości. Ha Zaraz okazji mamy budynki domy kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna.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 z miłości do nieruchomości. Desplane. Nowo zgłoszony do sprzedaży, duży, trzysypialniowy dom jednorodzinny. Nowa kuchnia i łazienka. Wykończony basement. Cena wywoławcza to jedyne 199 tysięcy dolarów.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 z pieniędzmi. Tom Dudziński. Ćwierć wieku doświadczenia. Ponad 2200 sfinalizowanych transakcji. Zaufaj wiedzy i doświadczeniu. Illinois Star Realtors. Wskażemy Ci bezpieczną drogę do klauzingu. Zadzwoń teraz. 847 647 4000. W internecie posiadłość.com. Bezpieczna droga do klauzingu. Tom Dudziński. 847 647, 4000. 847 647 4000. Posiadło .com Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Chłaby dolar kanadyjski oznacza więcej sprzedających. Wielu Kanadyjczyków, którzy są właścicielami nieruchomości w USA, chce je sprzedać, ponieważ widzi w tym możliwość zarobienia sporych pieniędzy. Obecnie dolar kanadyjski mocno się osłabił wobec dolara amerykańskiego. David Emerson, pośrednik z Rancho Mirage w Kalifornii, powiedział gazecie The Desert Sun, że wielu kanadyjskich właścicieli kupiło swoje nieruchomości, gdy na rynku nie działo się zbyt dobrze, a teraz wielu z tych Inwestorów i właścicieli domów decyduje się skorzystać z okazji, która, jak liczą, przyniesie im duże zyski. Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych przewiduje przyszłość dla rynku wtórnego. Od czasu kryzysu realnościowego wtórny rynek kredytów hipotecznych ma problem ze znalezieniem swojej nowej normy. Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych potrzebuje pomocy w kształtowaniu tego rynku. W tym celu stworzyło grupę zadaniową, której celem będzie, jak to ujęto, pomoc w konceptualizacji tego, jak wtórny rynek kredytów hipotecznych będzie wyglądać w przyszłości. W grupie tej przewodniczyć będzie Rodrigo Lopez, prezes Nordmark Capital Finance i przewodniczący Elekt Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych. Łagodna zima pomaga sprzedażom w okolicach Sęsynaty. Mamy kolejny dowód na to, że łagodna zima jest dobra dla sprzedaży domów. Jak wynika z nowych danych Związku Realnościowców Cincinnati, w marcu liczba sprzedaży istniejących domów w regionie Tri-State przewyższyła wyniki regionalne i krajowe aż o 6,84% w porównaniu do ubiegłego roku. Sprzedaże w północnym Kentucky osiągnęły w marcu wzrost o prawie 24% w ujęciu rok do roku, co oznacza najwyższy poziom w regionie. W skali kraju sprzedaże istniejących domów wzrosły w tym samym miesiącu o 2,2%. Oferty sprzedaży, o których nie wiesz. W Los Angeles jest w rzeczywistości więcej domów na sprzedaż niż myślisz, chyba że jesteś bogaty i masz koneksję wśród VIP-ów. Gazeta The LA Times donosi o tzw. ofertach kieszeniowych lub szeptanych, do których dostęp mają tylko elitarne agencje nieruchomości z bogatą klientelą. Jest to działanie marketingowe, które w odróżnieniu od zwykłych ofert sprzedaży praktycznie nigdy nie obejmuje ich listingu w systemie MLS. Tego rodzaju oferta sprzedaży polega na networkingu, marketingu, szeptanym i prywatnych prezentacjach. Jak dowiedziało się The Times od The Agency z Beverly Hills, prawie jedna trzecia jej transakcji to oferty kieszeniowe, tak zwane packet listing. Stanowią one również dużą część nowojorskiego rynku nieruchomości.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 posiadłość.com Nasz numer telefonu to Twój klucz do własnych czterech ścian. 847-647-4000 posiadłość.com 10.30 na fali 13.00 AM Podwójna moc energii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 Raport Nationwide za pierwszy kwartał wskazuje na dobrą kondycję rynku. Najnowszy raport dotyczący rynku realnościowego w kraju sugeruje, że jego kondycja jest dobra i zrównoważona. Wskaźnik Leading Index of Healthy Housing Markets przygotowany przez Nationwide ocenia perspektywy rynku nieruchomości zarówno dla całego kraju ogólnie, jak i indywidualnie dla 400 obszarów metropolitalnych. Jak czytamy w raporcie, wskaźnik krajowy w pierwszym kwartale 2016 roku pozostaje w strefie dobrej kondycji. Zdaniem Nationwide zdecydowanie Zdecydowana większość rynków realnościowych pozostaje na stałym poziomie. Na szczeblu regionalnym niektóre rynki nie radzą sobie tak dobrze, szczególnie te, które polegają na ropie. Stopa zaległości najniższa od prawie 9 lat. Według wstępnych danych za luty przygotowanych przez Black Knight Financial Services, stopa zaległości hipotecznych w USA jest na najniższym poziomie od prawie 9 lat. Poziom zaległości spadł o prawie 13% w porównaniu do styczniowego skoku w górę. Ponadto spadła ona prawie 16% w ujęciu rok do roku. Black Knight donosi również, że mniej niż 3 miliony kredytobiorców zalega obecnie ze spłatą zobowiązań hipotecznych. Liczba ta po raz pierwszy od ponad 8 lat jest tak niska. Wielu nauczycieli nie może sobie pozwolić, aby mieszkać tam, gdzie pracuje. Przystępność cen domów stanowi coraz poważniejszy problem, zwłaszcza wśród pracowników sektora publicznego. National Public Radio doniosło niedawno o kłopotach wielu nauczycieli w całym kraju, jaki mają w znalezieniu domu, na który byłoby ich stać w społecznościach, którym służą. Według NPR wiele społeczności pracuje nad rozwiązaniami, które mogłyby obejmować dotowane domy dla nauczycieli i innych pracowników sektora publicznego. Silny rynek w Abilene. Zdaniem związku realnościowców w Abilene w Teksasie, domy sprzedają się szybko i za dobre pieniądze. Prezes Judy Harris powiedziała K Texas News, że obecnie miasto to osiągnęło znakomitą równowagę. Według zapewnień związku, rok 2015 był jednym z najsilniejszych w ostatnich latach w Abilene. Jak twierdzi Harris, rynek nieruchomości pozostaje bardzo przystępny cenowo załamanie na Wall Street uderza w luksusowy rynek w Hamptons. Jak donosi agencja Reuters, w miarę jak rynki finansowe nadal słabną, rynek domów luksusowych w Hamptons również przechodzi lekkie załamanie. W 2015 roku średnia cena 10 najdroższych domów w Hamptons spadła o 20% w porównaniu do poziomów z 2014 roku. Szef Lokalnego Związku Realnościowców powiedział gazecie Barents, że obecnie rynek jest w fazie korekty i jak zauważa Reuters,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 Radio 10.30 AM nabiera nowej mocy. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 1300 AM najciekawsze audycje, rzetelne informacje i osobowości antenowe. 24, 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu. 7 dni w tygodniu. 10.30 na fali 1300 AM. Podwójna moc energii. Podcast magazynu radiowego Posiadłość dostępny jest w internecie 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Wystarczy odwiedzić witrynę posiadłość.com następnie dokonać wyboru audycji, którą chcemy odtworzyć. Zapamiętaj ten adres posiadłość.com Informacje rynkowe, opinie, rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. Okazję tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy na tak zwany Open House, czyli dom otwarty w Morton Grove dzisiaj, w niedzielę, od godziny 1 do 4 po południu. Duży, murowany, trzy trzysypialniowy dom parterowy z pełnym, wykończonym basementem i przyłączonym garażem nad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 Oh,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 We'll be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 Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość Aha! Kupiłem, kupiłem mój własny dom, dom, domeczek, domusiek A mówili, że to niemożliwe Jeśli i ty chcesz wyjść z closingu w takim nastroju, zadzwoń do nas Od 25 lat zawodowo zamieniamy American Dream w realia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 Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Zapraszamy na tak zwany Open House, czyli dom otwarty w Morton Grove dzisiaj, w niedzielę, od godziny pierwszej do 4 po południu. Duży, murowany, trzy sypialniowy dom parterowy z pełnym wykończonym basementem i przyłączonym garażem na dwa samochody. Podajemy adres 7663 Greenwood Street. Proszę nie mylić z ulicą Greenwood Avenue. To jest Greenwood Street.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 Jeśli dość masz podwyżek czynszu, to może powinieneś rozważyć zakup nieruchomości i jej wynajem. Rynek akcji wygląda nieco niestabilnie. Na obligacjach zarabiasz zaledwie tyle, co tracisz na inflacji, a reszta krajobrazu inwestycyjnego jest tak wiarygodna, jak najnowszy sondaż poparcia dla kandydatów na prezydenta. Jeśli więc zastanawiasz się, jak dać sobie radę, nie mówiąc już o tym, jak nadążyć za idącymi w górę comiesięcznymi płatnościami z tytułu czynszu, zastanów się nad opcją kupna nieruchomości i jej wynajęcia. Niektórzy inwestorzy generują z tego przyzwoite zyski. Stale rosnący miesięczny czynsz jest powodem, dla którego nieruchomości na wynajem stały się gorącą inwestycją. Analizując wyniki odnotowywane w przeszłości można zauważyć, że od czasu zakończenia wielkiej recesji ogólna stopa inflacji utrzymywała się na dość stałym poziomie. Od lipca 2009 roku, kiedy to minęła największa burza gospodarcza ostatnich dekad, rządowa miara inflacji cen konsumpcyjnych wzrosła o około 10%. Z drugiej strony średni czynsz wzrósł prawie o 14%. To więcej niż żywność, odzież oraz koszt wielu innych produktów i usług. Ale nie wszystkich. Koszty biletów lotniczych, opłat lekarskich, czesnego i hot dogów rosną szybciej niż Twój czynsz. Jednak czynsz to spory udział w comiesięcznym budżecie, co oznacza, że stanowi on duże źródło zysku dla inwestorów kupujących nieruchomości na wynajem. Od czasu kryzysu realnościowego, w wyniku którego miliony Amerykanów straciło swoje domy, inwestorzy zainwestowali ponad 25 miliardów dolarów w zakup ponad 150 tysięcy domów. I nadal kupują. Nie trudno zrozumieć dlaczego. Od pęknięcia bańki realnościowej ponad 7 milionów właścicieli straciło domy na rzecz kredytodawców. Większość z nich jest teraz najemcami, a następne pokolenie nabywców będzie bardziej skłonne do wynajmowania niż ich rodzice, kiedy po raz pierwszy opuszczali rodzinne gniazdo. Zaostrzone warunki kredytowe i rzeczywistość po załamaniu rynku nieruchomości sprawiły, że mileniowcy stali się tzw. mesh generation potencjalnych nabywców domów które ma dużo bardziej ostrożne podejście do posiadania domu na własność, niż iż rodzice i dziadkowie. W rezultacie na rynku jest popyt na nieruchomości na wynajem. Jak donosi CNBC, Domy jednorodzinne na wynajem stanowiły około 9% krajowych zasobów realnościowych przed załamaniem tego sektora. Według Moody's stanowią one obecnie około 13%, a ich liczba nadal rośnie. Zdaniem Urban Institute około 13 z 22 milionów nowych gospodarstw domowych, które zostaną założone w latach 2010-2030, będzie prawdopodobnie najemcami zamiast nabywcami. Według John Burns Real Estate Consulting od 2006 roku liczba jednorodzinnych domów na wynajem wzrosła o 35% do 15,1 miliona z 11,2 miliona. Ponadto coraz więcej tych nowych domów na wynajem, około 3,9 miliona, pochodziło z puli domów zamieszkiwanych przez byłych właścicieli w porównaniu do 2,9 miliona nowo wybudowanych mieszkań. Tak więc spadła liczba domów posiadanych na własność, a coraz więcej ludzi decyduje się wynajmować, co z kolei przełożyło się na wzrost liczby inwestycji w nieruchomości pod wynajem. Jednak największymi zyskami mogą pochwalić się inwestorzy, którzy zainwestowali w domy będące w trudnościach sytuacji finansowej z dolnego segmentu rynku. Oznacza to, że obecni potencjalni właściciele muszą poszerzyć krąg poszukiwań. Jednym ze sposobów na znalezienie potencjalnie opłacalnej nieruchomości na wynajem jest rozważenie dzielnic, gdzie czynsze rosną szybciej niż średnia cena domu. Jest to znak, że popyt na wynajem jest jeszcze silniejszy niż na zakup. Dotyczy to około 45% rynków realnościowych analizowanych przez Realty RealtyTrack, firmę zajmującą się badaniami rynku nieruchomości. Inwestorzy w nieruchomości, którzy chcą zarzucić szerszą sieć geograficzną, mają nadal dużo możliwości na rynku nieruchomości, powiedział analityk Realty Track. Ale nawet w miejscach, gdzie czynsze rosną, nie ma gwarancji, że powiedzie ci się jako inwestorowi. Ponieważ rynek wynajmu nieruchomości stał się bardziej konkurencyjny, osiągnięcie sukcesu jako wynajmujący może być trudniejsze. Jedynym sposobem na sprawdzenie, czy ci się to opłaca, jest staranne przekalkulowanie liczb. Jeśli myślisz poważnie o podjęciu tego ryzyka, zacznij od skorzystania z jednego z dostępnych kalkulatorów internetowych przygotowanych specjalnie dla inwestorów w nieruchomości na wynajem. Dzięki nim dowiesz się krok po kroku, co musisz koniecznie wziąć pod uwagę. Na przykład wielu początkujących wynajmujących nie uwzględnia całkowitego kosztu posiadania tego rodzaju nieruchomości, to znaczy wlicza w swoje kalkulacje jedynie płatności z tytułu kredytu hipotecznego, ubezpieczenia i podatki. Pamiętaj o opłatach za media, wywozie śmieci, odśnieżaniu chodnika zimą, naprawie lub wymianie podgrzewacza wody i tym podobnych. Nie powinieneś również zakładać, że Twoja nieruchomość będzie wynajęta w każdym miesiącu. Nie ma bowiem gwarancji, że gdy wyprowadzi się jeden lokator, to od razu zna Znajdzie się następny. W takim przypadku możesz być zmuszony spłacać kredyt hipoteczny i regulować inne płatności z własnej kieszeni. Twoja pełna stopa zwrotu będzie także obejmować wzrost wartości nieruchomości. Przed załamaniem rynku realnościowego zyski te były prawie zawsze pewne. Jednak zanim uwzględnisz potencjalne korzyści, dokładnie przyjrzyj się, w którą stronę zmierzają ceny nieruchomości w sąsiedztwie, w którym planujesz zakup nieruchomości. Niektóre lokalizacje nadal odczuwają negatywne skutki jednego z najgorszych kryzysów realnościowych ostatnich dekad. Nie zapomnij zatrudnić dobrego księgowego, który doradzi Ci w kwestii potencjalnych ulg podatkowych dostępnych dla wynajmujących. Pomimo nieustających kłótni w Waszyngtonie dotyczących potrzeby przeprowadzenia reformy podatkowej, można bezpiecznie założyć, że właściciele nieruchomości mieszkalnych będą nadal uprawnieni do długiej listy ulg. Więc zanim zdecydujesz, czy Twoje liczby się zgadzają, sprawdź, czy szacowany wynik końcowy obejmuje koszty i przychody po opodatkowaniu. Na koniec upewnij się, że jesteś gotowy na wyzwania i bóle głowy związane z posiadaniem nieruchomości na własność, które wiążą się z zarządzaniem domem, w którym mieszka ktoś inny. Dlatego też wielu doświadczonych właścicieli woli zapłacić firmie brokerskiej zarządzającej, która w ich imieniu dba o najdrobniejsze szczegóły. Oczywiście może to obniżyć Twoje zyski, ale może również obniżyć poziom stresu związanego z byciem wynajmującym.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 do nieruchomości. AM 1030 WNVR Vernon Hills, Chicago. And AM 1300 WRDZ LaGrange, Chicago. Polska, Radio, Chicago. Słuchacie radiowego Słuchajcie radiowego magazynu Osiadłość.